Zginęło trzech Polaków. W tym serwisie też amerykańskie rakiety, które dotarły do polskiej bazy w Sochaczewie, i warszawskie spotkania teatralne. Dziś początek. Jeszcze dwie osoby najciężej ranne w zamachu terrorystycznym w Tunisie są w tamtejszym szpitalu. Ze względu na stan zdrowia nie można ich było przewieźć do Warszawy. Wczoraj wojskowymi samolotami zostało przetransportowanych ośmiu pozostałych poszkodowanych. Pracownicy naszego msz zabiegają teraz o szybkie sprowadzenie do kraju ciał trzech Polaków, którzy zginęli w środowym ataku dżihadystów. Działania polskich władz po zamachu oceniali przed chwilą w Trójce Politycy. Ostro krytykował jeszcze w klubu PiSu Mariusz Płaszczak. Sami poszkodowani mówili, że polska dyplomacja nie istnieje. Tunezyjczycy pomagali poszkodowanym, nie było polskich ech, służb ech. dyplomatycznych. Po drugie w Warszawie był lans, tak, ech. był lans na tej tragedii, były jakieś spotkania ministrów, po mediach oczywiście chodzili różni przedstawiciele władzy. Innego zdania był szef klubu PO Rafał Grupiński. Państwo się w tej trudnej sytuacji sprawdziło. Oczywiście osoby, które znalazły się tam w oku cyklonu musiały na pewno odczuwać spory strach, nie wiedząc przede wszystkim co będzie się działo dalej. Generalnie oceniając tę akcję z naszej strony, na ile można przy takim akcie turystycznym dobrze zorganizować, była dobrze organizowana. A tak debata na ten temat podsumował szef klubu Zjednoczona Prawica Jarosław Gowin. Powinniśmy mieć wszyscy świadomość tego, że dzisiejszy świat jest już innym światem niż ten, który istniał jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj już nie ma bezpiecznych zakątków na kuli ziemskiej, a, już, a zwłaszcza no, niestety kraje arabskie są narażone na akty terroryzmu i z tego polskie państwo powinno wyciągnąć wnioski. W zamachach na Muzeum Bardo w Tunisie zginęły 23 osoby, w tym 20 cudzoziemców. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Amerykańskie rakiety już w polskiej bazie przeciwlotniczej. I mobilna bateria, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu obrony, trafiła do Sochaczewa, do trzeciej Warszawskiej Brygady Obrony Przeciwlotniczej. Po południu amerykańskie uzbrojenie obejrzy wicepremier i szef monu Tomasz Simoniak. Minister obrony w towarzystwie ambasadora USA w Polsce Stevena Mulla obejrzy mobilną wyrzutnię rakiet Patriot. To nowoczesny zestaw przeciwlotniczy o zasięgu od 50 do 100 km. To sprzęt, o którym na razie polscy przeciwlotnicy mogą pomarzyć. Wysoce mobilne, bo na podwoziu kołowym nasze zestawy są na podwoziach więc Amerykanie mogą się szybciej przemieszczać no i mają znacznie bardziej nowoczesne systemy naprowadzania, pozwalające zwalczać kilka celów jednocześnie. Tłumaczy pułkownik Artur Goławski z dowództwa generalnego. Amerykańscy goście z polskimi żołnierzami spędzą kilka tygodni. W tym czasie odbędą szereg ćwiczeń. Różne działania związane z obroną powietrzną ważnych obiektów, odpieranie ataków lotniczych, zmianę stanowisk ogniowych, załadunek, rozładunek wyrzutni, ochronę sił własnych, ostrzeganie, alarmowanie. Amerykańska bateria Rakiet Patriot, na co dzień stacjonuje w bazie w Niemczech. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Teraz o mało ambitnych planach Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów. Wspólnota ma im niewiele do zaoferowania. Tak wynika z projektu deklaracji przygotowanego na majowy szczyt partnerstwa wschodniego w Rydze, do którego dotarło Polskie Radio. Beata Płomecka. Ukraina, Gruzja i Mołdawia, które z sześciu krajów partnerstwa utrzymują najbliższe relacje z Unią Europejską, liczyły na jasny sygnał o woli do bliższej współpracy. Wiele na to wskazuje, że w Rydze usłyszą niewiele. I choć nikt nigdy nie obiecał tym krajom członkostwa w Unii Europejskiej, to jednak można było usłyszeć, że umowy stowarzyszeniowe, które podpisały, nie są ostatecznym celem w ich relacjach ze wspólnotą. Teraz w deklaracji te słowa nie padają. Ponadto Ukraina i Gruzja liczyły, że na szczycie padnie obietnica zniesienia wiz, co zbliżyłoby jeszcze bardziej te kraje do Unii, a ich obywatelom pokazało korzyści płynące ze współpracy. Ale w projekcie deklaracji zapisano bardzo ogólnie, że postępy są uzależnione od przeprowadzanych reform. To byłoby potwierdzenie tego, co można od jakiegoś czasu usłyszeć w Brukseli. Że na majowym szczycie Partnerstwa Wschodniego Unia nie ogłosi planu zniesienia wiz dla Ukrainy. W przypadku Gruzji szanse wynoszą 50%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec warszawskie spotkania teatralne rozpoczynają się dziś, potrwają do pierwszego kwietnia i dużo się będzie działo. Wyboru spektakli, które zostaną zaprezentowane w trakcie warszawskich spotkań teatralnych dokonał Zdzisław Pietrasik z tygodnika Polityka. Biorę do to odpowiedzialność, mój wybór, moje błędy. Jak mówi, nie pamięta liczby obejrzanych przedstawień, ale dodaje, że starał się wybrać najlepsze. Myślę, że wybrałem mniej więcej to, co wybrałby chyba również zespół liczących osób 15. Wśród dziewięciu wybranych spektakli znalazły się m.in. dziady w reżyserii Radosława Rychcika, czy wariacje na temat nieboskiej komedii w reżyserii Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego. Imprezą towarzyszącą będzie prezentacja archiwalnych spektakli przeglądu zarejestrowanych przez Teatr Telewizji. Mówi Wojciech Majcherek z Teatru Telewizji. Zobaczymy na pewno perełki. Wszystkie te przedstawienia to są rzeczywiście legendy i polskiego teatru, i warszawskich spotkań teatralnych. W sumie pokazanych zostanie 10 spektakli. Wśród nich zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego w interpretacji Andrzeja Wajdy czy wyzwolenie w reżyserii Konrada Skinarskiego. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis trójki. Każdą godziną będzie przybywać chmur, pojawi się deszcza na krańcach północno-wschodnich, także deszcze ze śniegiem i śnieg. W Krakowie i we Wrocławiu 14 stopni, w Warszawie 12, a w Gdańsku i koło brzegu tylko 6. Trójka. Program trzeci autopromocja. Żeby wygrać, trzeba coś napisać: coś oryginalnego, pomysłowego, błyskotliwego, inteligentnego, dowcipnego, zgrabnego pomysłu. A nie, to już było. W związku z tym ogłaszam uroczyście.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 A. To najłatwiejszy sposób pożyczania pieniędzy. B. To bardzo ekologiczne, bo PIT nie marnuje się w szufladzie, tylko jest wykorzystany powtórnie. A w nagrodę za finansową eko-postawę każdy dostanie ode mnie. Mm. Od nas. No. Premię. Tak. Jedyny kredyt na PIT z premią 10 zł za każdy pożyczony tysiąc. Szczegóły w oddziałach i na Gettingbank.pl. Gettingbank Bank Twoich oszczędności.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 od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary laptop, tablet, smartfon na nowy, Taniej nawet o 400 złotych. So yeah. so Uwielbiany przez słuchaczy Mark Knopfler powraca z nową płytą Tracker. It's too late, too devil is Nowy album Marka Nofflera Tracker poleca trójka Program trzeci Polskiego Radia Deszczenie spokojne, Kładą nam zboża Aby Twoje zboże nie wyglądało jak pole po bitwie Zastosuj regulator wzrostu Modus Modus zapewnia pion i plon Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie I informacje dotyczące produktu Tylko teraz na orange.pl Szalone dni jakich jeszcze nie było Dla przenoszących numer do Orange iPhone 4S już za 329 zł Śpiesz się, oferta ważna tylko do 26 marca Lub do wyczerpania zapasów Zapraszamy na orange.pl Zakupy, odebrać pranie, Zapłacić rachunki, zadzwonić domowe, posprzątać garaż. okna, pamiętacie wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać. Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych, jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę Ginkgo Biloba i lecytynę, jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dziewięć minut po dziesiątej. Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama. Ale nie przede mną. Eee. <ślesko> Idzie sobie wiosna, słychać świergot taka. Ładna to piosenka, tylko głupia taka Już przyleciał bocian i w kałuży dłubie Mi to nie przeszkadza, dalej będzie głupi Aaaa, już jest wiosna wiosna jest wiosna. dłuższe dnie Aaaa, kwiaty rosną Aa, głupie, nie? Rozmarzają rzeki, płynie krada morza Zwrotka nie najgorsza, tylko rymu nie ma Drzewa mają pączki, w jajkach są pisklęta Przyroda jak zwrotka, niedorozwinięta Aaaa, już jest wiosna Aaaa, dłuższe dniem Aaaa teraz rosną, wiatry rosną Aaaa Słońce raźnie świeci Dym się w polu snuje Zupełnie bez sensu Ale się rymuje Budzi się przyroda Już zielono wszędzie Bać nie ma czego Znowu refren będzie jest a, a, a Dłuższe dnie, dłuższe dnie. A, a, a, a Kwiaty rosną, kwiaty kwiaty. rosną. A, a, a Nie? A. Wiosna jest po zimie W myśl ludowych przysłów Ja już nie mam zdrowia Do tych idiotyzmów Kończy się piosenka w śniegu nie ma prawie pisać głupie teksty, nawet ja potrafię. A, -a, a, a, a, a, a, a już Na przekór wszystkiemu, wszystkiemu, także temu, co widać na termometrze. Nie mogliśmy chyba dzisiaj zacząć inaczej naszego spotkania. 21 marca, wiosenna, pieśń radości, kabaret potem. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa w Markomani. Niedźwiedź jest w miejscu, gdzie na pewno jest cieplej, a gdy wróci, to o państwo opowie. Jak było. Do dwunastej kilka płyt przygotowanych. Zerkam też na ekran telewizora, bo oni tam już przecież skaczą. Tam jest trochę śniegu w planicy jednak. Muzyka. Muzyka. Dzisiaj przede wszystkim będę starał się Państwu nie przeszkadzać moim aksamitnym barytonem w jej odbiorze. Zespół Muariolanza, właściwie związany na stałe z naszymi o tej porze spotkaniami w Markomani z etykietą zastępczą. Lakulumulu to już 5 lat minęło od płyty Muafrika zespołu Muariolanza. 17 minut po dziesiątej. Nowość. Kalexiko, tak zapowiada nową płytę. fields where we will play today Louis brings his kite with a home made paper chain strange to see the sight of the moon in the daytime of the night So high, my shoulders to the sky. See it all, oh to be lost in a galaxy of distant stars, did I see your face, it weighs so much to be alone. To tak właściwie piosenka bardziej na wczoraj Don't stare at the sun Nie patrz zbyt długo w słońce Richard Hawley z płyty Standing Marek Niedźwiecki, Państwa pozdrawię serdecznie, u niego niestety pada, ale może jeszcze się przejaśni, dopiero przecież dwadzieścia kilka minut po dziesiątej, a my będziemy jeszcze takich niespodziewanych zestawień muzycznych